Program zatytułowany Kom Przyjdź. Program obrazujący muzykę przeznaczoną na czas Adwentu, a potem na Boże Narodzenie. Te wątki maryjne to obecne w Magnificat też muszy Notre Dame. Guillaume de Maschaux to właśnie zapowiedź muzycznego celebrowania cudów wcielenia. No i koncert, który zamykał przedstawiane przez nas i też koncerty festiwalowe ósmego wydarzenia Muzyka Divina w Krakowie 2025 rok 9 sierpnia Kraków i Bazylika Bożego Ciała pełna rzeczywiście po brzegi a to olbrzymia świątynia i zasłuchana publiczność w taką oniryczną prowadzącą gdzieś ku uspokojeniu muzykę i wykonanie zespołu estońskiego Lina Muzykut Stalina. Ten zespół prowadził Tajwo Nitwegi, grający na flecie Fidelio, Karynie, Talharpie i Rubabie, a także słuchaliśmy jego opracowań, chorałów ludowych z wysp. I kolejno program rozpoczął utwór właśnie w opracowaniu Tajwo, Nitwegi, Kastka, i to są słowa niebiosa, spuście rosę z góry, czyli właśnie te roratnie wątki adwentowe, potem tytułowy utwór Kom, o Jezu, przyjdź Jezu, chorą ludowe z wyspy Worms w opracowaniu Tajwo, Nitwegi, anonimowa pieśń Rachwa, antyfona Orex, Gentium, polski wątek Mikołaj z Radomia to pierwsza połowa XV wieku i Magnifikat, Antyfona o Emanuel, dalej chorał z wyspy Worms i w opracowaniu Tajbo-Nitwegi, Jestem na ziemi wędrowcem jedynie. Tu sopranem y, śpiewał Tristan Jakob Oldroyd i potem znów polski wątek. Mikołaj Zieleński, Ave Maria, potem y, pieśń y, ludowa chorał z y, Noa Rozi w opracowaniu Tajwanitwegi, pełen radości jest Dzień Narodzenia. Guillaume de Maso i gloria z jego słynnej y, mszy, pierwszego takiego cyklu, napisanego przez znanego jednego autora, mszy Maryjnej Notre Dame. Potem, y, no ale też właśnie te równoległości, wszystko co znamy doskonale, zabrzmiało w innej oprawie muzycznej, opracowaniu Tajwanitwegi. Potem chorał z wyspy Kichnu, i tu słowa Teraz Bądź Jezu. Później Ludowy chorał z Rejgi na wyspie Huma, Zstępuje z niebios na Wasz świat. Znów Mikołaj Zieleński i Vox in Rama. Potem chorał z wyspy Sur Pakri, Raduj się Oblubienico Chrystusa. Komunia Ecce Virgo concipiet. i też chorał oczywiście Mikołaj Zieleński Optimam Partem i Och, Christus, Balgus Oleca, Ochryste, ty jesteś światłością, Chorał z wyspy Sur, Pakri. To ten ostatni utwór, który, no, myślę, znają wszyscy bywalcy koncertów, lina musicu zespołu talińskiego, zespołu estońskiego, Tajwo, Nitwegi. Mamy jeszcze dla państwa dwa bisy, bo te oklaski, które słyszeliśmy przed chwilą, rozbrzmiewały dobrych kilka minut, no i tak oto kolejne prośby zostały spełnione. Salve Reginał, tradycyjny utwór w opracowaniu tajbo Twegi, później Ok Adam, znów tradycyjna estońska pieśń w opracowaniu szefa zespołu. Salve. Dwie tradycyjne estońskie pieśni w opracowaniu Tajwo, Nitwegi Szef Szefalina Muzikut zespołu Stalina, założonego przez Tajwo w 1983 roku. Wysłuchaliśmy teraz jako bisy po koncercie przedstawianym dziś Filharmonii Wójki, której. Państwo słuchają. Jest 21.36. Pozostaniemy jeszcze przy dawnych nagraniach tego estońskiego zespołu, który w ubiegłym roku, 9 sierpnia, zamykał słuchanym dziś przez nas koncertem w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie ósmy festiwal Muzyka Divina 2025, festiwal, którego hasło ERO Kras oczywiście um, no, ogniskowało cały program wokół literatury muzycznej i liturgii czasu Adwentu. Tu mieliśmy dwie części koncertu Adwent i Boże Narodzenie. Zostając przy nagraniach Lina Muzikut, proponuję wrócić też do dawnych nagrań twórczości Mikołaja Zieleńskiego, do którego też sięgali w programie Kom wysłuchanym dziś przez nas w dwójce. I to są te nagrania, o których niedawno w marcu opowiadał Marcin Bornus Szczyciński. Nagrania zrealizowane z jego zespołem Bornus koncert na początku lat 90.. Album ukazał się w 91 roku. Sięga po to właśnie nagranie obydwu zespołów i po magnifikat Mikołaja Zieleńskiego. Nagranie w muzyki w stylu weneckim, tak też poprowadzone z tym przepychem i dźwiękowym bogactwem, z tą przestrzennością, bo przecież na tym polegał styl początku XVII wieku, słynny wenecki styl polichuralny dzielenie zespołów na kilka grup, wokalnych i instrumentalnych, czy wokalno-instrumentalnych. No i Mikołaj Zieleński wydając ten zbiór ofertoriów i komunii w Wenecji w 1611 roku rzeczywiście wstrzelił się absolutnie w ten awangardowy czas pisania w takim oto stylu. I Magnifikat za nami to wspaniałe nagranie z 1991 roku. Bornus koncert, i zespół, z którym spędziliśmy dziś sporo pięknego muzycznie czasu, czyli zespół Lina Musicut Stalina, estoński zespół, który prowadził Tajwo Nitwegi. Styl wenecki proponuje ten styl kontynuować teraz w najlepszym możliwym wydaniu, czyli sięgamy po muzykę z tego mniej więcej czasu, ale pisaną przez Claudia Monteverdiego. No i ten styl wenecki w interpretacji Concerto Italiano to rzecz, którą absolutnie polecam Państwa uwadze, jeśli... Tylko mogą Państwo zasłuchać się w dwóch psalmach z Nieszporów Claudia Monteverdiego, nagranych przez Rinalda Alessandriniego. 109. Dixit Dominus i 110. Confitabor Tibi Domina. Nagranie psalmów 109 i 110, Claudia Monteverdiego i jego opracowania tych psalmów i interpretacja Concerto Italiano zespołu Rina